Śledztwo opolskie Drugie śledztwo wszczęto w Prokuraturze Wojewódzkiej w Opolu 5 września 1991 roku. Dotyczyło ono zbrodni zabójstwa dokonanej przez funkcjonariuszy byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na członkach Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania Bartka z rejonu Podbeskidzia w jesieni 1946 roku w okolicach Łambinowic. Podstawą wszczęcia sprawy były zeznania złożone przez Jana Zielińskiego, który był świadkiem zbiorowej egzekucji. Najpierw sprawę prowadził prokurator Jerzy Michalski, a później przejął ją nieżyjący już Lech Pałys. Postępowanie umorzono 30 grudnia 1993 roku wobec niewykrycia sprawców przestępstwa. To, co powiedział Zieliński, udało się zweryfikować innymi dowodami. Prokuratorzy z Opola przesłuchali wielu żyjących jeszcze wówczas członków Narodowych Sił Zbrojnych z okolic Baraniej Góry lub bliskich poległych partyzantów. Przesłuchiwałem tych ludzi z Podbielska. Oni są strasznie pokrzywdzeni przez los, opowiadali mi całą historię swojego życia. Wspomina Jerzy Michalski, który jako pierwszy prowadził śledztwo. Jeździłem w miejsca, które wskazywał Zieliński. Pożyczałem samochód od szefa i całymi dniami woziłem go tam. To nie było łatwe. Mylił się, a poza tym okolice już się zmieniły. Jechaliśmy w jakieś miejsce na pewniaka, a on nagle kazał się zatrzymać i mówił, że tu nie było lasu. Słowa Zielińskiego uwiarygodniły także ubeckie dokumenty udostępnione przez UOP. Minister Spraw Wewnętrznych Andrzej Milczanowski w styczniu 1993 roku uchylił klauzulę tajności, którą były objęte. Milczanowski zwolnił również z zachowania tajemnicy służbowej funkcjonariuszy UB. Mimo to nie wszyscy chcieli się podzielić swoją wiedzą z prokuratorem. Zdarzenia opisane przez głównego świadka potwierdził także sam Henryk Wędrowski. Przesłuchano także mieszkańców okolic Łambinowic, którzy w 1946 roku przebywali na tamtym terenie. Jednak o akcji nic nie wiedzieli. Prokuratorom z Opola udało się ustalić nazwiska funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Niemodlina, którzy pracowali w nim w 1946 roku. Zdzisław Pietrzyk, Wojciech Pokutycki, Tadeusz Boczar, Marian Cebulski, Stanisław Kubica. Jan Walosek i Stefan Klekocki, przesłuchani jako świadkowie, stwierdzili, że nic nie wiedzą na temat zabójstwa żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na ich terenie. To jasne, że za akcją stali funkcjonariusze z zewnątrz. Ci z Niemodlina i Grotkowa mogli co najwyżej stanowić logistyczne zabezpieczenie działań. Akta Urzędu Bezpieczeństwa dostałem po wielkich bojach, bo nie było łatwo do nich zajrzeć w tamtych czasach. Czytałem raporty funkcjonariuszy, którzy rozpracowywali Bartka ale wiele do sprawy to one nie wniosły. Przesłuchiwałem kilku ubeków, ale nie Wędrowskiego, przyznaje prokurator Michalski. prokuraturze udało się przesłuchać Wędrowskiego, Kazimierza Świderskiego, Jana Torbusa, Józefa Knosalskiego i Zdzisława Kubiaka. Poza Wędrowskim pozostali stwierdzili zgodnie, że nie mają żadnych informacji na temat operacji lawina. Również z odtajnionych dokumentów ubeckich nie wynika, gdzie mogą spoczywać partyzanci Bartka. O polskiej prokuraturze nie pozostało nic innego jak umorzyć śledztwo, co nastąpiło 30 grudnia 1993 roku. Nie zdołano ustalić faktycznej liczby zamordowanych, miejsca dokonania zbrodni, mogił oraz nazwisk i pseudonimów zamordowanych. Nie udało się też ustalić wszystkich nazwisk osób biorących udział w planowaniu zbrodni, którym można by było przedstawić zarzuty. Część z nich już nie żyła, inni wyjechali do Izraela. Umorzenie postępowania nie zakończyło jednak próby ustalenia prawdy. Prokurator Wiesław Nawrocki wiedział, że jego koledzy prowadzili takie postępowanie. Po kilku latach od jego umorzenia położył na swoim biurku trzy tomy akt i zagłębił się w lekturze. To było związane z moim zawodowym zainteresowaniem historią, opowiedział mi. Tamto śledztwo trzeba było umorzyć, bo Zieliński, zawieziony na miejsce, które wskazał jako miejsce likwidacji, Zachowywał się jakby się znalazł w innym świecie, tak jakby to był dla niego zupełnie obcy teren, na którym jeszcze nigdy nie był. To mnie zaintrygowało. Nawrocki przeczytał dokładnie akta i doszedł do wniosku, że Jan Zieliński wskazał nie to miejsce, o którym myślał. W 1992 roku zabrano go tam na wizję lokalną. Nie rozpoznał miejsca. 100 metrów przed tablicą w Wierzbie skręciliśmy w lewo na drogę z granitowej kostki prowadzącą do lotniska. Zieliński nie znalazł miejsca, w którym stał budynek z oranżerią. Posesję Stanisława Bera też wykluczył, bo nie było na niej klinkierowego budynku, opowiada Wiesław Nawrocki. W czasie wojny w południowo-zachodniej części Opolszczyzny były dwa lotniska. Jedno w Wierzbiu koło Łambinowic, a drugie pod Starym Grotkowem. Oba miejsca dzieli jakieś 30 kilometrów. Miejsce, które opisywał Zieliński, wydawało się prokuratorowi Nawrockiemu dziwnie znajome. Kiedyś pracował na terenie Nysy i Grotkowa, więc dobrze znał ten teren. Dlaczego, zdaniem Nawrockiego, Zieliński mówił o lotnisku pod Łambinowicami, a nie o Starym Grotkowie? Funkcjonariusz nie znał tego terenu, wcześniej tam nie bywał. Jadąc na akcję, która rozegrała się na Opolszczyźnie, tak jak jego koledzy, nie wiedział dokładnie, gdzie zaplanowano realizację zbrodniczych zamierzeń. Zapamiętał nazwę, którą ktoś mu podał. Zastanawiał się Nawrocki. Być może Gęborski, który był dla niego jak guru. Z opolszczyzną kojarzył mu się Gęborski, którego podejrzewał nawet o wybranie miejsca i planowanie całej zbrodni. Wiedział, że Gęborski wcześniej był komendantem obozu przejściowego dla Niemców w Łambinowicach i że doskonale zna ten teren. Tymczasem Gęborski pracował także w ubewnie Modlinie, które leży 25 km do Starego Grotkowa. Po analizie akt doszedłem do wniosku, że Zieliński pomylił pewne szczegóły, przez co błędnie wskazał lokalizację. Opowiadał, że szedł po wódkę przez godzinę. Tymczasem spod Łambinowic do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Niemodlin miałby co najmniej 15 km, a tej odległości piechotą w czasie jednej godziny nie byłby w stanie pokonać. Urząd, o którym wspomina, w tamtym czasie znajdował się w Grodkowie. Z lotniska pod Starym Grodkowem do tego miejsca było sześć kilometrów, które dość łatwo można było przemaszerować w ciągu godziny. Dostałem zgodę przełożonych na to, by spróbować podjąć jakieś czynności śledcze. Relacjonuję na Prokurator odnalazł kilku byłych funkcjonariuszy MO i UB w Grodkowie, z którymi dawniej pracował. Nic nie wiedzieli o zbrodni popełnionej we wrześniu 1946 roku. Jeździł z nimi po terenie lotniska pod Starym Grotkowem i próbował odnaleźć układ topograficzny, który charakteryzował Zieliński. Uszczegóławiał, gdzie stały hangary, a gdzie baraki. Szukał folwarku. Po kolei eliminował zabudowania. W grę wchodziły ostatecznie dwa miejsca. Pierwsze to były PGR pod Starym Grotkowem. Drugie to... Podlesie, nieistniejąca już dzisiaj wioska. Nawrocki bardziej przychylał się do Starego Grodkowa, choć, jak zaznacza, istniał pewien szczegół, który wskazywał na to, że może się mylić. Wszystko się zgadzało z wyjątkiem torów kolejowych, które trzeba było przekroczyć, by dotrzeć do folwarku. Zieliński nie pamięta, by po drodze mijano tory. Mówił też, że było widać wieżę Białego Kościoła. Ze Starego Grodkowa widać wieżę kościelną w chruścinie. W Podlesiu jej nie ma. W przekonaniu, że trop, na który natrafił, jest dobry, utwierdziło go pewne zdarzenie. Policjanci wskazali prokuratorowi 69-letniego wówczas mieszkańca starego Grodkowa Mieczysława Batora. Mieszkał na tamtych terenach od 1945 roku. Przez pierwsze dwa lata po wojnie zatrudniony był jako strażnik po niemieckiego lotniska. Znał je więc lepiej niż własne podwórko. W tamtym czasie na lotnisku nie stacjonowało już żadne wojsko. Od czasu do czasu wpadali Rosjanie, ale tylko po to, by szabrować po niemiecką infrastrukturę. Jeszcze w 1945 roku Bator został zatrudniony przez dowództwo wojsk lotniczych z Poznania jako strażnik. Dostał granatowy mundur i broń palną. Był tam wówczas jeden pas startowy po stronie wsi Pniewy. Jesienią 1946 roku Mieczysław Bator razem z bratem Bronisławem poszedł na grzyby w rejonie lotniska. W pewnym momencie zauważył mężczyznę w kapeluszu i płaszczu idącego w jego stronę. Zapytał go, co tu robi. Zaraz się pan dowie. Burknął mężczyzna i wyciągnął pistolet pod płaszcza. Poszli w stronę baraków pod lasem. Mężczyzna w kapeluszu kazał im iść przodem. Mieczysław Bator wykorzystał chwilowe zawahanie nieproszonego gościa, zdjął klapki z nóg i uciekł w las. Gdy wrócił do domu, czekał tam na niego jakiś mężczyzna, chyba ten sam, który zatrzymał go pod lasem. Zabronił domownikom oddalania się od domu. Przesiedział z nimi całą noc. Dołączył do niego jeszcze jeden cywil. Poszli sobie dopiero następnego dnia późnym rankiem. Skierowali się w stronę lotniska. Bator widział około ośmiu amerykańskich samochodów ciężarowych przykrytych plandekami, które odjeżdżały z lotniska. W tych dniach na lotnisku lądowały jakieś samoloty. Coś się musiało dziać. Któregoś z następnych dni mężczyźni wrócili. Przyszli wieczorem. Znów przez całą noc pilnowali domowników. Nie mówili, dlaczego to robią. Kompletnie nic. Rano odjechali i znów widziałem kolumnę samochodów. Zeznał Bator. Wtedy nad ranem usłyszałem strzały z karabinów maszynowych. Po nich nastąpił wybuch, ale czy była to mina, czy wiązka granatów, tego nie wiem. Zobaczyłem chmurę dymu z rejonu baraków, tych pod lasem. Wówczas jeden z mężczyzn, którzy pilnowali Batora i jego rodzinę, wyszedł na dwór. Daleko nie odchodził, zaraz wrócił. Chwilę później przyszło dwóch innych cywili i pożyczyli dwie łopaty i dwa kilofy. Już ich nie oddali. Bator znów widział odjeżdżającą kolumnę samochodów, takich samych jak ostatnio. Domyślał się, że to było UB. Więcej już się nie pojawili. Byłem później w tym miejscu, gdzie był ten wybuch i znalazłem jeden z baraków spalony, wspominał Bator. Żadnej poruszonej ziemi nie zauważyłem. Strażnik lotniska sporządził w tej sprawie protokół i przesłał swoim przełożonym z Poznania. Mieczysław Bator zaprowadził prokuratora Wiesława Nawrockiego na miejsce, w którym stał barak. Próbowałem z nim podejść w to miejsce, ale nie był już wówczas w stanie dokładnie je wskazać, powiedział mi Nawrocki. Prokurator doszedł do wniosku, że konieczna jest kolejna rozmowa z Zielińskim. To było jego pierwsze spotkanie z byłym funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. Pamiętam, że był nieufny i bardzo długo go przekonywałem do rozmowy. Jej warunkiem było wyjście współlokatora z pokoju. Przesłuchanie się udało, ale konieczna była jeszcze wizyta z Zielińskim w terenie. Do niej jednak nie doszło. Prokuratura była wówczas w strasznej mizerii finansowej i to było wielkie nieszczęście dla tej sprawy, wspomina Nawrocki. Prokurator nie dostał zgody na przywiezienie Zielińskiego w miejsce, które typował. Do tego potrzebny był bus i pielęgniarka, która opiekowałaby się świadkiem w trakcie drogi. To byłoby bardzo kosztowne. O badaniach georadarem w tamtych czasach też nie było mowy. Nie było pieniędzy na prowadzenie prac odkrywkowych. Na Wrockiemu wyskoczyły też inne pilne sprawy służbowe, które należały do jego obowiązków. Poszukiwania w Starym Grodkowie zbiegły się w czasie z zatrzymaniem Jeremiasza Barańskiego, pseudonim Baranina, jednego z największych polskich gangsterów. Opolska prokuratura prowadziła postępowanie dotyczące przemytu spirytusu przez ludzi Barańskiego. Nawrocki prowadził sprawę wspólnie z Wiolantyną Mataniak. Barańskiego aresztowano, ale długo nie siedział, bo wyszedł na wolność dzięki fałszywym dokumentom lekarskim. Wkrótce nieznani sprawcy oblali kwasem prokurator Mataniak, gdy ta szła do pracy. Barański nigdy za to nie odpowiedział przed sądem. Miałem przekonanie, że jeżeli był przygotowany plan akcji Lawina, to musiał być także zrobiony operat powykonawczy. Rodzaj sprawozdania. Wystąpiłem z wnioskiem o odtajnienie wszystkich materiałów dotyczących Bartka, wspomina Nawrocki. Szalenie trudno było jednak zdjąć klauzulę tajności z tych ubeckich kwitów. Szło to bardzo wolno. Kiedyś jeden z prokuratorów, który był blisko sprawy, stwierdził, że w tamtym czasie wyczuwalny był jeszcze opór materii. Kiedy w końcu odtajniano kolejne partie dokumentów? Dwa grube tomy akt operacyjnych, donosy, raporty, zapiski. Wiesław Nawrocki nie pracował już w Opolu, Przeniesiono go do prokuratury apelacyjnej we Wrocławiu, gdzie pracował, aż do przejścia w stan spoczynku, czyli na prokuratorską emeryturę. Ta sprawa leży mi na duszy. Odczuwam tu wyraźny dyskomfort z tego powodu, że nie dało się jej wówczas rozwiązać, podsumowuje Nawrocki. W momencie, gdy nie znaleźliśmy grobu z ciałami, nie było szansy, by kogoś za te zbrodnie osądzić. Nie ma ciała. Nie ma sprawy. Helena Kucyniak mieszkała w Podlesiu od 1950 roku. Nie pamięta okrągłego klombu ani drewnianej altany. Pamięta za to, że kiedyś dzieci, bawiąc się koło drogi prowadzącej do lotniska, znalazły trzy ludzkie czaszki. Kazała je zakopać. Koło swojego domu nigdy nie znalazła innych ludzkich szczątków.